Go, go, go! Ino. Nie będę z tobą walczyć o Sasuke! Sakura! Lepiej uważaj! Czy ty zdajesz sobie sprawę, co wygadujesz? Ach, nie przyciągaj struny, wielko czoła! Słyszeliście to? To było okropne, przesadziła, no nie? Ale ją wkurzyła. Nigdy nie widziałem tak wściekłej Ino. Hmm... Tak, ale tu chodzi o coś więcej. ha? Sakura nie jest kimś, kto z przyjemnością obrzuca przeciwnika błotem i bezlitośnie rani czyjeś uczucia. Nie podoba jej się, że Ino nad nią się lituje i nie walczy naprawdę. Tym razem zrobimy to tak, na 100% prawdziwa walka. A wygram ja! Ostateczna walka. Cza! widzisz, że pokonasz mnie czymś tak prostym, jak to? Jeśli się dobrze przyjrzę, to zauważę, która jest prawdziwa. Wyślę czakę do stóp, żeby zwiększyć szybkość, a wtedy... Co? A! O! O! O! Już nie jestem małą Beksą i grasz z ogniem, więc się poparzysz. Pokaż, na co cię stać, Ino. Nie musisz mnie do tego zachęcać. Zaraz zobaczysz, co potrafię, ale to ci się nie spodoba! Świetnie ci idzie, Sakura! Tak trzymać, kumalski! Potężne ciosy przy użyciu czakry. Nieźle jak na nowicjuszkę. A? Nie wiedziałem, że Sakura jest tak dobra. Zaraz, ale chyba nie jest lepsza ode mnie. Nie, ty jesteś najwspanialszy. Przesyła czakrę przez swoje ciało, używając jednocześnie dopracowanego jutsu. Nawet Sasuke nie zrobiłby tego lepiej. Choć nie powinno mnie to dziwić, bo zawsze była świetna w kontrolowaniu czakry. To żadna niespodzianka. Tak! Świetna szybkość, Sakura! Bez względu na to, jak atakuje Sakura, no znajduje na to odpowiedź. Zanosi się na dłuższą walkę. O nie! Od kiedy ona jest taka silna? Dam radę! Wiem, że mogę! Ty Wow! Przy takim tempie ta walka nigdy się nie skończy. To trwa zbyt długo. Walczą już 10 minut. To nie miało tak wyglądać! Jak to możliwe, że masz ze mną szansę? Rzeczywiście, jeśli chodzi o obsesję na punkcie wyglądu, to nie mam z tobą szans. Ale zbyt ciężko trenowałam, żeby się tym martwić. Zapłacisz mi za to! Nie będziesz mnie już więcej ośmieszać! Ale idiotka. Ino zaraz wpadnie w pułapkę. Jest tak wkurzona na Sakura, że sama nie wie co robi. O rany, nie znoszę kiedy jest taka. myślisz, że to pomoże? O, tym razem zupełnie jej odbiło Koniec! Widzisz? Nie potrzebuję tego! A ja myślałem, że wcześniej wyglądała na wściekłą Dobra, kończmy to tu i teraz więc przygotuj się na dotkliwą porażkę, Wielkoczoła! Zaraz! Ino, chyba nie zamierzasz? Oh, jeśli dobrze pamiętam ten znak... To Jutsu Zamiany Umysłów. To głupota. Wiem, że jesteś sfrustrowana, ale to bez sensu. Czyżby? Zaraz się przekonamy. Sztuka ninja, Jutsu Zamiany Umysłów? Jest potężną techniką, która pozwala przejąć kontrolę nad duchem przeciwnika, odbierając mu na kilka minut panowanie nad jego ciałem. Wystarczy uwolnić własną energię i uderzyć nią we wroga. Jednak pomimo potężnej mocy, to Jutsu ma także poważne wady, czyniące je bardzo niebezpiecznym. Po pierwsze, uwolniona energia atakującego może lecieć tylko w jednym kierunku. Na dodatek bardzo wolno. Po drugie, nawet jeśli nie trafi ona w przeciwnika, to przez kilka minut nie może powrócić do ciała atakującego. A przecież w walce liczy się każda sekunda. Muszę dodać, że podczas gdy energia duchowa jest na zewnątrz, ciało, twoje ciało, Ino, pozostaje w bezruchu. Będziesz przypominała lalkę. To potężne jutsu, ale jeśli Sakura zrobi unik, nic jej się nie stanie. Jeśli jej się to uda, będzie mogła z łatwością zaatakować Ino. A wtedy Hayate będzie zmuszony zakończyć walkę. Nie obchodzi mnie to! Nie uwierzę, dopóki nie spróbuję. Jeśli spudłujesz, to będzie koniec. Wiesz o tym, prawda? Powinna to zrobić, współpracując ze mną. Tak, żebym mógł wpierw unieruchomić rywala używając Jutsu Przejęcia Cienia. Jeśli zrobi to sama, nie ma szans! Na pewno nie trafi, Sakury. Ha? Sztuka ninja! Jutsu! Zamiany umysłów! Ach. Podziałało? Ino. A więc to już koniec. Nie mogę w to uwierzyć. Już po tobie, Ino. A! A! Niemożliwe! Nabrałaś się, Sakura. Ha! Nareszcie cię mam! To niemożliwe! Aha, obawiam się, że możliwe. Te wszystkie znaki, które tworzyłam dłońmi, miały cię jedynie zwieść i zwabić w pułapkę, którą na ciebie zastawiłam. Udało mi się. Nie możesz się teraz ruszyć, prawda? Jesteś związana liną z moich włosów, przez którą przepływa moja czakra. Teraz, gdy jesteś w pułapce, mogę kontrolować twoje ciało i sprawić, że będziesz chciała się poddać. To niemożliwe, żebym teraz spudłowała. Teraz rozumiem. Co za wariatka, więc to jednak była sztuczka. Musisz stamtąd uciec! <śmuszczak> Nie mogę się ruszyć, a teraz.. Jutsu zamiany umysłów! <śmuszczak> <śmuszczak> Dopiero pech. Nie trafiła. Mm. Czekaj. Więc ona teraz... Nieźle, Sakura! Nie całkiem. Nie rozumiem, co się z nimi stało. Sakura dziwnie się zachowuje, nie sądzicie? To jej szansa! Do boju, Sakura! Atakuj! Mm, to na nic. Jutsu zamiany umysłów podziałało. Sakura przegrała. Hmm? A? Zamiany umysłów? Czy to znaczy, że... że duch Sakury... Tak. Niestety. Duch Sakury jest teraz we władaniu Ino. Co? Duch Ino jest teraz wewnątrz Sakury. Domyślam się, że Ino prawdopodobnie chce... To twój koniec, Sakura. A teraz, gdybyś była tak miła... Ja, Sakura Haruno, chciałabym ogłosić, że wy co. Nie! Sakura nie! Ach, rany, ale ten dzieciak jest irytujący. Zbyt ciężko pracowałaś, żeby się tu znaleźć! Nie możesz pozwolić, by ta beznadziejna ino cię pokonała! Krzycz sobie, ile chcesz i tak nic nie wskurasz. O! O! O! O! O, co? On ma rację! Nie pozwolę, by Ino nie pokonała! O, Sakura! To nie dzieje się naprawdę! Co się dzieje? Wycofujesz się? Tak czy nie? Aaaa! Nie wycofuję się! Ani dziś, ani kiedykolwiek! Aaaa! Aaaa! Jesteś moja! Aaaa! Która jest która? Co do licha? Jak to możliwe? Sakura... O nie! O! Przecież moje jutsu jest nie do pokonania! Ino! Jeśli natychmiast ty ze mnie nie wyjdziesz, będziesz w większych tarapatach niż możesz sobie wyobrazić! O! Co jest z Ino? Coś jest nie tak! Trzymam uwolnienie! Niemożliwe. Udało się jej. Oparła się Jutsu Ino. Musiała zużyć zbyt wiele czakry, zanim zastosowała to jutsu. Jak możesz mieć w sobie dwa duchy? Kim ty w ogóle jesteś? Dziewczyną, która jest równie silna jak piękna. W końcu trzeba być niezwykle twardym, żeby przeżyć coś takiego. Gdy padnie się ofiarą tego jutsu, nie jest łatwo pozbyć się intruza. Niedobór czakry Ino na pewno pomógł Sakurze, ale ważniejsza była jej niezwykła odwaga i wielka zaciętość względem Ino. Chyba również Naruto miał z tym coś wspólnego. Jego głos obudził ducha Sakury, pozwalając jej pozbyć się Ino. Podobnie jak u Naruto, wola walki Sakury jest silniejsza niż u innych. Dzięki temu może dokonywać rzeczy przekraczających jej możliwości. Ale teraz, gdy obie praktycznie nie mają czakry, będą musiały po prostu użyć siły. Żadna z uczestniczek nie jest w stanie dalej walczyć. Ogłaszam podwójny nokaut i wykluczam obydwie z dalszych rozgrywek. Koniec pojedynku. Jak Kora. to niemożliwe? Bez nadziei. Już dobrze, małe. Ach, no ładnie. Hej, Ino! Sakura, nie! Sakura, obudź się! Nic ci nie jest! Ciii! Nie sądzę, żeby potrzebowały pomocy. Pewnie za jakiś czas się obudzą. Trzeba przyznać, że świetnie walczyły. O tak. Pomimo swoich sukcesów z Naruto i Sasuke, nie sądzę, żeby Sakura miała szansę zwyciężyć. Jednak wydoroślała. Być może nie osiągnęła tego, co chciała. Ale i tak wydarzyło się tu coś bardzo ważnego. I wiem, że dobrze zrobiliśmy, wysyłając ją na egzamin na Chunina. Jestem gotowa. Po obejrzeniu ostatniej walki nie mogę się doczekać. Więc to kolejny genin z Wioski Piasku. Zapowiada Dalej, się ten, ten! ciekawa walka. Dalej! Mm, mm, mm, mm. Więc się wreszcie obudziłaś, Sakura. <śmiech> Dalej, ten, ten! Użyj mocy młodości! Zmieniliśmy Wspierajmy ją! Dasz radę, ten, ten! Czadu, ten, ten! Nasza walka już się skończyła. Więc ja... Czy ja przegrałam? To nie fair. To mnie chce się płakać. Nie mogłam z tobą wygrać. Wciąż nie mogę uwierzyć. A? Proszę. Myślę, że twój kwiat wreszcie zakwitł. I jest piękny. Sakura, następnym razem, kiedy będziemy walczyły, nie próbuj udawać, że mdlejesz. I nie zapominaj, nie zamierzam oddać Ci Sasukę, rozumiesz, Sakura? Tak! I nawzajem, ino brzydka świnko! Piąta walka. Ten, ten i te Marii. Szykujcie się. Zdjękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Kinga Tabor, Joanna Pach, January Brunow, Adam Pluciński, Łukasz Lewandowski, Leszek Zduń i inni. Ten, kto mówi, że kobiety są słabsze od mężczyzn, nie widział, jak one walczą. Jak dla mnie, to one bywają przerażające. A co mogę powiedzieć o tobie, Shikamaru? Całkiem sporo! Jesteś nudnym, leniwym, wrednym przeciętniakiem! Jeśli nie zaczniesz wkładać serca w to, co robisz, odpadniesz, Kumanski? W następnym odcinku zabójcze Kunoichi i strachliwy Shikamaru! Robi się coraz bardziej ekscytująco!